W oskarżeniu autorstwa prokuratora Clarka znajduje się krótka retrospekcja zbrodniczych działań USA i NATO przeciwko krajom Ameryki Południowej, Afryki i Azji. Autor przypomina, że Stany Zjednoczone obaliły demokratycznie wybrany rząd Mossadega w Iranie w 1953 roku, zastępując je trwającą 25 lat dyktaturą szacha Iranu-Pachlawiego. Obaliły demokratycznie wybrany rząd Arbaneza w Gwatemali, po którym nastąpiło 40 lat krwawych rządów dyktatorskich. Opłacanymi zamieszkami i korupcją obaliły demokratycznie wybrany rząd Lumumby w Kongo w 1962 roku, zastąpiony na 35 lat przez krwawego sadystę Sese Seko od lektora. Mnie się kojarzy, że Lumumba to też był niezły zbrodniarz. W Jugosławii amerykańskie, natowskie, czytaj, lotnictwo przez 78 dni nieprzerwanie atakowało ludność cywilną, osiedla mieszkaniowe, infrastrukturę niezbędną do zaspokojenia ludzkich potrzeb, dokonując bombardowań, przed którymi nie było obrony, a więc ludobójczo masakrując bezbronnych. Stany Zjednoczone Zbrodniczy, ludobójczy okupant globu podobnie bestialsko masakrował ludność Tokio, Hiroszymy, Nagasaki, Berlina, Hamburga, Drezna, Kolonii i wielu innych niemieckich miast. Ma w tych zbrodniach ponad półwieczne doświadczenie. Zbrodniarze żydo-hazarscy okupujący wszystkie struktury władzy i sił zbrojnych USA zadali śmierć trzem milionom cywilów w północnej Korei w latach 1950-1953. Bezpośrednimi celami ataków tych barbarzyńców były miasta w północnym Wietnamie. Regiony zamieszkały wyłącznie przez ludność cywilną. W 1983 roku zbrodnicze elity Stanów Zjednoczonych zbombardowały miasta w Granadzie, której ludność liczyła zaledwie 110 tysięcy osób, zabijając kilka tysięcy cywilów, w tym 16 pacjentów publicznego szpitala psychiatrycznego. W 1986 roku USA zbombardowały w czasie nagłych nocnych nalotów libijskie miasta Trypolis i Bengazji. W 1989 roku żydowska oligarchia rządząca Stanami Zjednoczonymi dokonała lotniczych ataków na ludność Panamy, zabijając ponad dwa tysiące osób. Wojska amerykańskie okupowały panamską ziemię przez 100 lat. Zmusiły prezydenta Manuela Noriegę do opuszczenia Watykanu, gdzie szukał schronienia ale współpracujący ze Światowym Żandarmem Watykan pod kierownictwem Jana Pawła II wydał go w ręce najeźdźców Panamy. Następnie Waszyngton płacił Norjedze 200 tysięcy dolarów rocznie w zamian za ochronę ich interesów. Później, kiedy zaczął ukazywać nieposłuszeństwo, zmuszono go do opuszczenia Panamy. Następnie oskarżono o zbrodnie przeciwko Stanom Zjednoczonym i osadzono w więzieniu na Florydzie. Jego żonie i rodzinie zabroniono odwiedzania go w więzieniu. W Iraku w 1991 roku podczas pierwszego ludobójczego najazdu na ten kraj zostały bestialsko zdemolowane infrastruktura cywilna, budynki, systemy wodne, elektryczne, komunikacyjne, systemy dystrybucji żywności, obiekty służby zdrowia, szkoły, kościoły, meczety, oraz ambasady innych państw. Zginęły wtedy dziesiątki tysięcy ludzi. Dwukrotnie więcej zmarło potem wskutek odniesionych ran. Ani jeden żołdak amerykański nie zginął w walce bezpośredniej. Zginęło tylko kilkudziesięciu najeźdźców na skutek pomyłkowego ostrzału własnego. Aj, lektor akurat dobrze pamięta ten ostrzał własny. Okręt pomylił helikopter, Sądził, że to jest wroga, jego zestrzelił. Zginęło wtedy 16 Amerykanów. To były wszystkie straty tej wojny. Sankcje ekonomiczne wprowadzone na ten kraj od 6 sierpnia 1990 roku spowodowały w Iraku śmierć półtora miliona ludzi, w tym dzieci. Prokurator Ramsey Clark tak kończy tę makabryczną wyliczankę zbrodni ludobójstwa w wykonaniu talmudycznej, że dochazali Stanów Zjednoczonych. Cytat. Kiedy mocarstwo bezkarnie gnębi biedne, słabe i bezbronne państwa, kiedy dochodzi do korupcji prawdy i sprawiedliwości, wtedy nie ma nadziei na pokój i pozostaje niewiele nadziei dla ludzkości. Reszcie ludzkości. Jeszcze jako tako wolnej pozostaje tylko bezsilny krzyk protestu. Ciosem w serbską integralność było oderwanie Kosowa. Ani państwa, ani autonomii. Ludnościowo to w istocie wielki klan zorganizowany na zasadach przestępczego, głównie narkotykowego mega kartelu, opartego na strukturze klanowej. Nie posiada stałej policji. Jest rajem dla zorganizowanej przestępczości i z takim właśnie zamysłem został wyższarpany z terytorium Serbii. Jedyną realną władzę sprawują tam mafijni bosowie. Tak to określił w 2004 roku Marko Nicowicz, wiceszef Międzynarodowego Policyjnego Stowarzyszenia do Spraw Walki z Narkotykami. Wiedział, co mówi, stwierdzając już w 2004 roku, że 70% europejskiego rynku heroinowego pozostaje w rękach kosowsko-albańskich klanów. Kosowo jest więc jakby suchym portem przeładunkowym europejskich potrzeb heroinowych. Drugą gałęzią kosowskiej gospodarki – gospodarki w cudzysłowie – jest prostytucja. Wszystko to odbywa się pod okiem sprostytuowanej Organizacji Narodów Zjednoczonych i sił KFOR czuwających nad tym, aby tam nie wyrżnięto resztek ludności serbskiej. Do Kosowa najprościej dojeżdża się z Serbii, resztówki dawnej Jugosławii. Wystarczy stamtąd przez dostać się na stronę albańską, a wtedy omija się procedury wizowe. Z Kosowa przemytnicy narkotyków jadą do Czarnogóry albo wprost z Serbii do Czarnogóry. Stamtąd już tylko krok do Włoch. Kiedy Serbia stanie się członkiem Unii Europejskiej, a taki wniosek złożyły okupacyjne władze tego skrawka dawnej Jugosławii, wtedy wjazd do Serbii stanie się wjazdem do Unii Europejskiej. Hulaj dusza, piekła nie ma. Na razie blokady policyjne przed wjazdem do Czarnogóry to pozory, które robią wrażenie tylko na turystach. Mafini dostawcy narkotyków omijają te blokady albo bokami, albo przejeżdżają przez patrole w samochodach bez tablic rejestracyjnych. Najskuteczniejszą przepustką jest obligatoryjna łapówka albo znajomości lub zwyczajne zastraszenie. Mafia kosowsko-albańska zamyka usta najodważniejszym kandydatom na samobójców. O mafii kosowskiej zaczęło być głośno już w latach osiemdziesiątych. To kosowscy albańczycy, korzystający z jugosławiańskich paszportów, będących wtedy przepustką na cały wolny świat, zaczęli osiedlać się na zachodzie. Jak stwierdzał Wojsław Tufek-Gdzić, telewizyjny ekspert specjalizujący się w zorganizowanej przestępczości, weszli w układy z miejscowymi przestępcami i szybko zrobili karierę. Do sukcesu mafii albańskiej przyczynia się klanowa struktura społeczeństwa i tradycja, obowiązek absolutnej lojalności i prawo zemsty rodowej. Poza tym mało kto na świecie posługuje się językiem albańskim, co czyni tę grupę jeszcze bardziej hermetyczną. Pod koniec lat 80. Rudolf Giuliani z Nowego Jorku postanowił wypowiedzieć wojnę mafii albańskiej w Nowym Jorku, już wtedy zakorzenionej w USA. Europa zdała sobie sprawę z niebezpieczeństwa za późno, kiedy pozycja klanów albańskich była już ustalona. W Europie Zachodniej, głównie w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i krajach skandynawskich, mieszka dziś kilka milionów Albańczyków. Solidarność klanowa powoduje, że albańsko-kosowska diaspora wciąż się rozrasta o przybywających z południa kolejnych krewniaków. Jedną z pierwszych decyzji – parlamentu wolnego Kosowa, to było w cudzysłowie, była legalizacja związków homoseksualnych. Czy nie jest to szokujące w środowisku muzułmańskim, jakim jest Kosowo i Albania? Czy to nie wyjaśnia, jakie siły rządzą tą parodią państwa i jego elitami, elitami w cudzysłowie? Łajdackie kłamstwa o Srebrenicy Obecnie jedziemy z Serbami na tym samym oszczerczym wózku. Oskarża się nas o masowe mordowanie Żydów w czasie okupacji. Natomiast Serbów ta sama międzynarodówka rasistów żydowazarskich oskarża o masowe morderstwa m.in. na bośniackich muzułmanach. Ludobójcy z NATO sterowani przez Żydowazarię Europejską przedstawiają naród serbski i jego byłych przywódców o sprawstwo wszystkich zbrodni i nieszczęść, jakie dotknęły narody bałkańskie. Najbardziej krzywdząca, wytrwale wciskaną opinii publicznej mistyfikacją jest rzekoma zbrodnia ludobójstwa popełniona przez Serbów w Srebrenicy, gdzie rzekomo bośniaccy serbowie wymordowali 7-8 tysięcy muzułmańskich bośniaków. Raz po raz powtarzają to oszczerstwo media światowe, w tym polskojęzyczne. Warto dodać na początek, że Serbowie masakrowani wtedy z powietrza, a potem dywanowymi nalotami mediów na ten naród, nie mieli żadnych szans prostowania tych kłamstw i tym bardziej nie mają do dziś. Media nie miały i nie mają ochoty ujawnić prawdy, czyli kłamstw o manipulacjach i wyczynach najeźdźców z NATO. Już 13 stycznia 1993 roku brytyjski Departament Handlu i Przemysłu zabronił prezentowania w Belgradzie wystawy fotografii dokumentujących okrucieństwa popełnione na Serbach podczas inwazji na Jugosławię. Dla odmiany. Organizacje chorwackie i muzułmańskie mogły bez przeszkód prezentować w Wielkiej Brytanii zdjęcia rzekomych okrucieństw doznanych od Serbów. Podczas gdy Serbom nie wolno było prezentować swoich krzywd, nawet we własnym kraju, we własnej stolicy. Oto miara demokracji, demokracji w cudzysłowie, w wydaniu zbrodniczych watach natowskich i amerykańskich. To dokładnie przypomina nagonki żydohazarów bolszewickich na Polskę po wojnie i obecnie. Oto kilka przykładów propagandowego terroru wobec pokonanych Serbów. Międzynarodowy Trybunał do Spraw Zbrodni Wojennych w byłej Jugosławii, w nawiasie to znaczy zbrodni serbskich, z siedzibą w Hadze, który później zamęczył w więzieniu prezydenta Miroszewicza, powołany ad hoc i bezprawnie przez ludobójców z NATO i USA, miał tylko jedno zadanie – usprawiedliwienie zbrodni najazdu i rozbicia Jugosławii. Tym samym odwrócenie uwagi opinii światowej od winy prawdziwych sprawców nieszczęść narodów Jugosławii. Tymi zbiorowymi zbrodniarzami, jak wykazał prokurator Clark, byli przywódcy USA, Niemiec, Watykanu, Austrii, Chorwacji, a także fundamentaliści islamscy i terroryści z kosowskiego WAK. Tymczasem 19 listopada 1990 roku Grupa kanadyjskich prawników spotkała się z tym bezprawnym trybunałem i wręczyła tym sługusom globalizmu trzytomowe oskarżenie, którego fragmenty zamieściliśmy w tajnym planie. W oskarżeniu uznano 68 przywódców, polityków i propagandystów państw NATO, w tym Joszka Fischera, poczynając od Clintona, Blera, po Buska, Geremka, za odpowiedzialnych za zbrodnie popełnione w Jugosławii w wyniku bestialskich bombardowań trwających przez wiele tygodni. Akcja ta miała na celu bardziej zwrócenie uwagi świata na tragedię narodów Jugosławii niż pociągnięcie zbrodniarzy do odpowiedzialności. Należy także przypomnieć, że USA nie tylko ratyfikowały statuty powołanego w 1998 roku tegoż Międzynarodowego Trybunału Karnego, w nawiasie MTK, z siedzibą w Hadze, bo George Bush wycofał złożony wcześniej podpis pod traktatem powołującym tenże Trybunał. Ten czołowy zbrodniarz przecież nie mógł zachować swojego podpisu pod tym statutem, bowiem godziłby się na osądzenie własnych zbrodni. Nic więc dziwnego, że dowódcy i żołnierze amerykańscy nie chcą poddać się jego jurysdykcji, a Trybunał ochoczo aresztował, deportował i sądził prezydenta Jugosławii Miloszewicza, aż zmarł w więzieniu. Rzekoma masakra ludności cywilnej w Raczaku Terroryści z VAK, mający siedzibę w Raczaku, wielokrotnie dokonywali tam aktów przemocy na ludności serbskiej. W odpowiedzi siły serbskie postanowiły zlikwidować to gniazdo terroru. Na świadków swoich działań Serbowie zaprosili obserwatorów z OBWE, zachodnich reporterów, jak również sędzinę z Prisztiny, Danicę Marinkowicz. W wyniku ostrzału sił serbskich prowadzonego w obecności tych świadków zginęło kilkunastu terrorystów i cywilów. Po ostrzale policja serbska wycofała się. Nazajutrz terroryści z Wak zwołali konferencję prasową i pokazali zwłoki, które określili jako ofiary mordu dokonanego przez Serbów. W rzeczywistości byli to Wakowcy, polegli w walce i potem przebrani w cywilne ubrania. Ustalono dowody przeniesienia ciał na miejsce tzw. mordu, mordu w cudzysłowie. Ciała nie miały ran po strzałach z bliskiej odległości. Medyczny zespół fiński nie znalazł dowodów na rzekomą masakrę. Te komisyjne ustalenia nie miały żadnego znaczenia dla Williama Walkera, przewodniczącego misji weryfikacyjnej w Kosowie, z ramienia OBWE i CIA. Walker natychmiast ogłosił, że masakra została dokonana przez wojska serbskie na cywilnej ludności w Raczaku. Natychmiast rozbębniła wieść o tej masakrze część mediów międzynarodowych. Szybko zmumifikowano raz na zawsze tak zwaną masakrę w Raczaku, jako kolejny dowód uzasadniający militarną, humanitarną agresję NATO na Jugosławię w marcu 1999 roku. Czy ten apodyktyczny wyrok, oczywiste oszustwo, w którym tylko jednej stronie przyznano rację, nie przypomina nam tak zwanej polskiej zbrodni w Jedwabnym? Przypomina i to dokładnie. Kolejne zakłamanie i oszustwo miało miejsce we wsi Rogowo w pobliżu Djakowicy, gdzie terroryści z VAK zaatakowali serbskich policjantów. Zginęło 23 terrorystów, lecz winą obarczono tylko wojska serbskie. Na cztery zero wyszło dla muzułmańskich terrorystów po ostrzelaniu rynku w Sarajewie 5 lutego 1994 roku. Zginęło 68 osób. Tej masakry celowo dokonali muzułmańscy terroryści Bośniaccy. Winą obciążono jak zwykle wojska serbskie. W kwietniu 1996 roku dziennikarz Lamont, który dwa lata wcześniej twierdził, że to muzułmanie byli odpowiedzialni za Sarajewską masakrę, wygrał proces w tej sprawie przed sądem w Paryżu. Redaktor naczelny magazynu Les Nouvel w wydaniu tego magazynu z 31 sierpnia 1955 roku stwierdził w artykule pod tytułem Koniec kłamstw w Bośni, że wielu wysokich urzędników rządu francuskiego potwierdziło mu, iż wojsko muzułmańskich bośniaków popełniły rzeź na swoich rodakach, żeby zmusić na to do interwencji. A data magazynu 31 sierpnia 1955 prawdopodobnie jest złą datą, rocznik powinien być 99, tak mnie się wydaje. Czy nam to nie przypomina hitlerowskiej prowokacji, ataku polskich terrorystów na niemiecką radiostację w Gliwicach na krótko przed atakiem Niemców na Polskę? Następne oszustwo, to tak zwane serbskie obozy koncentracyjne, których istnienia nigdy nikt nie potwierdził. Tu wkraczamy w analogiczne polskie obozy koncentracyjne, przelewające się cuchnącym czosnkiem i cebulą, falami przez międzynarodowe żydomedia. Samo użycie słowa koncentracyjne miało fatalne konotacje w świadomości opinii publicznej, wrogo nastawionej do Serbów. Inne zuchwałe pomówienie to rzekome gwałty na muzułmankach dokonywane przez Serbów. Gwałty na kobietach dokonywały wszystkie strony tej wojny, w czym wyróżniała się islamska wak? Finansowała swą działalność z handlu narkotykami i kobietami, a handel żywym towarem jest obecnie jedną z najbardziej lukratywnych profesji kosowskiego lotniskowca globalnych szubarawców. W związku z tym, że tę organizację popierały USA, nad ich zbrodniami zapadło grobowe milczenie. I wreszcie ludobójstwo w Srebrenicy – ludobójstwo w Srebrnicy, w cudzysłowie, rzekomo dokonane przez Serbów, to wielce, pouczający przykład i analogia z rzekomo 1600 ofiarami pogromu dokonanego w Jedwabnym przez jego mieszkańców na ich żydowskich sąsiadach. Prześledźmy więc uważnie metodologię wyprodukowania tej zbrodni w Srebrnicy. Do zbadania tego rzekomego ludobójstwa w Srebrnicy powstała niezależna, Samofinansująca się grupa naukowa składająca się z naukowców, dziennikarzy, byłych pracowników misji ONZ w Bośni. Pracami kierował profesor Ed Herman z Uniwersytetu w Pensylwania. Do grupy należeli bądź z nią współpracowali. Jonathan Ruper, dziennikarz BBC, George Samuel, były dyrektor New York Press, George Bogdaniach, publicysta The Chicago Tribune, The National, The Progressive, także współreżyser i producent kilku filmów dotyczących Jugosławii. Michael Mandel, profesor prawa międzynarodowego na Uniwersytecie York w Toronto. Dr. Philip Hammond z London South Bank University. Tim Fenton, badacz i archiwista. Dawid Peterson, publikujący na tematy polityki zagranicznej. Dr. Milan Bulajic, adwokat specjalizujący się w prawie międzynarodowym i wieloletni badacz zbrodni wojennych. Dyrektor Muzeum Ludobójstwa. Filip Korwin, były koordynator do spraw cywilnych ONZ w Bośni. Carlos Martins Branco, pułkownik Armii Portugalskiej wysłannik ONZ do spraw mniejszości w Bośni i gromadzący dane od obserwatorów ONZ w Srebrenicy Diana Johnston, pisarka Profesor Vera Wratusa Milowoje Iwaniszewicz, historyk i badacz zbrodni wojennych w Bośni, szanowany w międzynarodowym środowisku Ekspert sądowy dr Zoran Stankowicz Dr Zrbroliup Sądowy ekspert archeologii i członek Królewskiego Instytutu Antropologicznego. Wymieniliśmy wszystkich członków tej komisji, choć mogliśmy się ograniczyć do kilku. Lecz chcieliśmy podkreślić, że ten szeroki zespół niezależnych specjalistów nie mógł wydać opinii ani nieścisłej merytorycznie, ani tym bardziej tendencyjnej. Grupa przedstawiła swoje ustalenia 12 sierpnia 2005 roku w Nowym Jorku w książce autorstwa Milwoje Iwanisiewicza pod tytułem The Identity Card. Ustalono. 1. W Srebrenicy nie dokonano egzekucji 7-8 tysięcy muzułmańskich bośniaków w nawiasie mężczyzn. Zginęło około 2 tysięcy muzułmanów. W większości podczas walk lecz również zabitych przez paramilitarne grupy złożone z Serbów. 2. Zuchwałe kłamstwo o zabardowaniu 7-8 tysięcy muzułmanów w Srebrenicy obalają dane statystyczne i proste działania artmetyczne. Światowa Organizacja Zdrowia i muzułmański rząd Bośni zarejestrowały na początku sierpnia 1995 roku 35 632 uchodźców z Srebrenicy. 3000 muzułmańskich żołnierzy dotarło do swoich linii obronnych w pobliżu Tuzli, lecz zostali przerzuceni na inne odcinki frontu bez poinformowania o tym ich rodzin. Wymieniona liczba została potwierdzona przez generała Enver Sanowicza przed Trybunałem w Hadze. Daje to liczbę przeszło 38 tysięcy mieszkańców Srebrenicy, którzy przeżyli zajęcie tej miejscowości przez Serbów. Przed wojną domową Srebrenica liczyła około 40 tysięcy mieszkańców. Proste działania artmetyczne wskazują, że nie ma miejsca na dodatkowe 7-8 tysięcy muzułmańskich mężczyzn rzekomo zabitych przez Serbów. Punkt trzeci. To, co wydarzyło się w Srebrenicy w lipcu 1996 roku, to nie jedyna olbrzymia masakra muzułmanów dokonana rzekomo przez Serbów, lecz skutek wzajemnych, krwawych ataków i kontrataków, począwszy od 1992 roku w Srebrenicy i okolicy. Muzułmańskie grupy atakowały i niszczyły m.in. następujące wsie i miasteczka wokół Srebrnicy: Sikirici Koniewic, Polie, Glogowa, Zalazje, Fakowici, Kaludra, Loznica Breznani, Krnica, Zagoni, Orlice, Jezchtica, Biliaca, Clni, Whr, Milici, Kamenica, Bielo, Krawica, Skaleni, Zabkowica. Zginęło wtedy około półtora tysiąca Serbów. Zgwałcono wiele kobiet. Punkt czwarty. W Serbrenica Memorial Kompleks pochowane zostały osoby uznane przez muzułmanów za zamordowanych przez Serbów w lipcu 1995 roku w Serbrenicy. Tymczasem spośród 2442 nazwisk Uwidocznionych w wymienionym cmentarzu muzeum 914 nazwisk, czyli 37,4%, znalazło się na listach głosowania podczas wyborów, które odbyły się w 1996 roku w Bośni. Listy do głosowania były zatwierdzone i sprawdzone przez OBWE, która nadzorowała wybory. Również ponad 100 muzułmańskich mieszkańców Srebrenicy, rzekomo zamordowanych w lipcu 1995 roku, zmarło śmiercią naturalną zarówno przed, jak i po 1995 roku. Kilkudziesięciu żołnierzy rzekomo poległych w Srebrenicy zginęło w walkach przed 7 marca 1994 rokiem. Okazało się również, że rodzinom kilkunastu żołnierzy z bośniackiej armii muzułmańskiej, wymienionych jako ofiary zbrodni w Srebrenicy, władze Bośni przyznały domy i wsparcie finansowe. Zginęli oni przed listopadem 1993. Fikcyjna liczba 7-8 tysięcy ofiar w Srebrenicy była potrzebna natowskim szalbieżom do rozładowania oburzenia na prawdziwą zbrodnię ludobójstwa, jaką była rozpoczęta w sierpniu 1995 roku operacja Wojsk Chorwackich pod kryptonimem Burza. Cieszyła się ona poparciem USA i Niemiec. Doprowadziła do czystek etnicznych, polegających na wypędzeniu z krainy, 300 tysięcy Serbów. Dopuszczono się odrażających zbrodni i gwałtów piszą autorzy cytowanej strony internetowej. Zakończymy cytatem. Wysocy urzędnicy twierdzili, że ich prezydent Alija Izetbegovic mówił im o obietnicy prezydenta Clintona, który obiecał interwencję USA, jeżeli Serbowie zabiją przynajmniej 5 tysięcy muzułmanów srebrnicy. W swojej książce pod tytułem Wojownicy pokoju Bernard Kauczner, w nawiasie były przewodniczący organizacji lekarzy bez granic, podawał, iż Ilja Izebegowicz przyznał się na łożu śmierci zarówno jemu i Richardowi Holbrockowi, były wysłannik ONZ, do tego, że wyolbrzymiał twierdzenia o przestępstwach Serbów, w tym o obozach śmierci, aby przyspieszyć interwencję NATO. Czy nałożył śmierci żydowski kłamca Gros? Przeprosi Polaków? Że kłamał o rzekomej zbrodni Polaków na ich żydowskich sąsiadach w jedwabnem? I do tego, że 1600 ofiar to liczba astronomiczna na tle samej pojemności dołów stodole szopie w jedwabnem? Nie liczmy na to. Nie ta klasa. Nie ta rasa. Gruzja już podbita do Hazaria wyszła z Gruzji przed wiekami, ale nie całkiem ją opuściła. Związek Hazarów z Gruzją ma już tysiąc lat. Nie może więc dziwić wielkie zaangażowanie Izraela w sprawy tej ich współojczyzny. Gruziński minister Temur Jakobaszwili, w nawiasie do Hazar, powiedział w sierpniu 2008 roku na zajutrz po ataku Gruzji na Osetię. Cytat. Izrael powinien być z siebie dumny za wyszkolenie i naukę gruzińskiego żołnierza. Jeruzalem Post napisało w grudniu 2008 roku: Cytat. Gruziński premier Władimir Gurgenidze, w nawiasie Żydo zadzwonił do Izraela we wtorek, by otrzymać błogosławieństwo od jednego z najwyższych rabinów i przywódców duchowych społeczności Heredi. Lejba Steinmana. Premier Gruzji, dzwoniąc do rabina Steinmana, oświadczył: Cytat. Słyszałem, że jesteś święty człowiek. Chcę, byś modlił się za nasz kraj. No cóż, jak nasz, to nasz. Żydem był minister obrony Gruzji, Dawid Kezerashvili. Miał podwójne obywatelstwo, gruzińskie i izraelskie. Kezarashvili oznacza w języku gruzińskim dziecko Kezer, w nawiasie Hazar. W czasie wojny o Osetię w Gruzji mieszkało ponad tysiąc izraelskich instruktorów wojskowych, a także wielu emerytowanych generałów izraelskich. Laszasz Zgania, były ambasador Gruzji w Izraelu, wygrał wybory do parlamentu Gruzji dzięki jego obietnicy zwiększenia izraelskiej turystyki i inwestycji w Gruzji. Jego matka jest Żydówką. W 1988 roku sprowadziła go do Izraela, aby spotkał się z dziadkiem i krewnymi. Potem wracał do Izraela co roku wraz z rodziną rozproszoną w kilku miejscowościach Izraela. To emocjonalne powroty do hazarskiej praojczyzny. Pośrednio wyjaśnia to zdumiewające zaangażowanie prezydenta Kaczyńskiego w konflikt gruzińsko-rosyjski. Jego wyprawy na teren konfliktu. W każdym razie Gruzję możemy odfajkować na mapie żydowskich podbojów przed wiekami, skąd przepędzono żydowskich hazarów jako z ich kraju. Podobnie jest takim cały rejon Krymu i Morza Kaspijskiego. Konflikt Rosja-Gruzja o Osetię miał dziwne fazy i zakończenie. A tak naprawdę to brak zakończenia. Obie strony wiedziały, że nastąpi atak. Satelity amerykańskie, które widzą rodzaje czapek na głowach żołnierzy, nie mogły dostrzec koncentracji czołgów rosyjskich? Mogło się to wiązać z planami Putina o stworzeniu centrum finansowego w Moskwie, sprzecznego z interesami Wall Street. Putin wycofał się z tego cichaczem po tym, jak światowe ceny ropy i gazu zaczęły spadać na łeb na szyję, co groziło budżetowi Rosji. I tu pojawia się usługowa awanturnicza rola prezydenta Kaczyńskiego. Cytat. Dzwonią więc do prezydenta Lecha Kaczyńskiego przy pomocy kondolizy rajs z zapytaniem, czy nie mógłby coś w tej sprawie zrobić, aby nadać temu większej dramaturgii. Telefon odbył się w nocy, czy też w wczesnych godzinach rannych. Czy może był to telefon od zawsze u służnego Radka Sikorskiego, którego kondoliza wielokrotnie klepała po plecach? Radek jest kolegą pani kondolizy Rice z Center for Strategic Studies, a pani Rice była studentką Josefa Korbela, ojca pani Madeline Albright. Choć obie panie są uczennicami tej samej osoby, to Madeline Albright pełniła funkcję w administracji demokratycznej Kilendona a pani Reiss w republikańskiej busza. Dwóch podobno różnych partii, dwóch podobno różnych administracji, dwóch podobno różnych wizji Ameryki i świata, dwóch ideologii rywalizujących ze sobą na śmierć i życie, a jednak na tyle tolerancyjnych, że rekrutują osoby, które reprezentują tę samą ideologię i powiązania. Więc Lech Kaczyński organizuje ad hoc wyprawę złożoną z głów wschodnioeuropejskich państw, aby swoją własną piersią, postawą i obecnością zatrzymać marsz wojsk rosyjskich na Tbilisi. Odbywa się wiec, na którym Kaczyński mówi agresywne słowa pod adresem Rosjan, które podchwytują prasa światowa i rosyjska i którymi otrąbią świat przez następne dni. Polska na eskapadzie Kaczyńskiego absolutnie nic nie zyskała. Strata czasu i pieniędzy polskich podatników na egzotyczne, megalomańskie i stojące na granicy poczytalności umysłowej eskapady prezydenta RP. Żadnej polityki polskiej, żadnego planu, ani nawet zrozumienia sytuacji i gry tam zachodzącej przy pomocy własnego umysłu jeno gotowe akceptacje wersji przekazanej mu przez Waszyngton. Może właśnie o to chodziło, aby on tam pojechał i przez to konflikt, który nie jest naszym problemem, nagle zaczął nim być. Ale czy my nie mamy dosyć swoich nierozwiązanych problemów? My musimy bardzo cenić polską krew, bo jest nas niewiele. Za niesłuszną sprawą i za gruzińską piosenką o Polakach nie warto przelewać krwi. Za te... I inne usługi Lech Kaczyński zapłacił tak, jak przedtem płacili usłużnym kacykom afrykańskim. Zakończył swoją dunki w Smoleńsku. Jego zachodnioeuropejscy i amerykańscy poklepywacze po ramieniu nie raczyli nawet pofatygować się na jego pogrzeb. Była to ostentacyjna nieobecność jego mocodawców. Libia, Anno Domini, 2011-2012 przed generalną rozprawą z Iranem, światówka do Hazarii postanowiła uporządkować swoje panowanie w południowym pasie Morza Śródziemnego, a także rozprawić się z Syrią graniczącą z Izraelem. W czasie, gdy piszemy te słowa, Syria siecze ogniem dywersantów nasłanych na Syrię z różnych kolonii syjonizmu, a także z samego Izraela. Upadek Asada i podbój Syrii wydaje się być tylko kwestią czasu. Z państwami północnej Afryki poszło im jak spłatka. Egipt i tak był półkolonią Izraela, ale najważniejszym ogniskiem oporu stała się Libia, dlatego zasypano ją ogniem rakiet, moździerzy i bombami NATO. Na ziemi grasowały tysiące dywersantów w cywilnych ubraniach, wmieszanych w ludność cywilną, udających libijskich patriotów. Wreszcie zamordowali dwóch synów Kaddafiego i jego samego. Władzę przejęli wojskowi agenci syjonizmu, ale dopiero potem rozpętało się tam prawdziwe piekło, którego teraz już nie widać i nie słychać na egranach telewizji. Obowiązuje bowiem strategiczna zasada najeźdźców. Z chwilą zdławienia oporu przeciwnika na podbitym państwie zapada mrok i cisza. Przypadek Libii, a w niej jej przywódcy Mamuara Kaddafiego jest wielce pouczający z wielu powodów. Pomijamy te, które składały się na samodzielność gospodarczą, finansową i polityczną tego kraju bogatego w ropę naftową. Pomijamy szczegóły masakry Libii, identycznej z masakrą Jugosławii i innych podbijanych państw. Państwa zaangażowane w masowe mordy tysięcy cywilów libijskich – Niemcy, Hiszpania, Włochy, Austria – jeszcze tak niedawno wychwalały pułkownika Kaddafiego za jego wspaniałe osiągnięcia w dziedzinie praw człowieka. Tak, to nie żart, nie pryma aprilis. Chciały przyznać jemu i Libii, jeszcze w marcu 2011 roku, nagrodę ONZ. I nagle, zmieniając kurs o 180 stopni, zamiast nagrodą obsypali Libię i Kaddafiego bombami NATO. Nagrodę miała otrzymać Libia i libijska Dżamahiria. Wtedy Kaddafi jakoś nie był brutalnym dyktatorem. Był uważany za gołąbka pokoju. Cytat. Co to za brutalny dyktator, któremu Rada Praw Człowieka Zgromadzenia Ogólnego ONZ miała zamiar przyznać nagrodę w dziedzinie praw człowieka? Pytał Denis Sout 22 czerwca. 2012 roku na swojej stronie internetowej Madhaba.net sporządzono drobiazgowy raport uzasadniający przyznanie nagrody. Nieoczekiwanie po masakrze Libii raport ONZ stał się miażdżącym dowodem na kłamstwo NATO i USA w sprawie Libii. Kłamstwa zadziwiające z powodu niebotycznej sprzeczności między racjami raportu a kłamstwami usprawiedliwiającymi zdruzgotanie Libii, usprawiedliwiającymi w cudzysłowie. Oto kilka fragmentów z tego raportu. Kilka delegacji odnotowało również z wdzięcznością zaangażowanie kraju w przestrzeganie praw człowieka na miejscu. Dodatkowe oświadczenia, które nie mogły być dostarczone podczas interaktywnego dialogu ze względu na ograniczenia czasowe, kiedy będzie dostępne. W Przypisach do raportu wymienia się liczne kraje, które chwaliły pułkownika Kaddafiego i libijską Jamahirię, popierając decyzję Rady Praw Człowieka Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Pomieńmy na tej liście Chiny, które w ostatnich latach na złość światowej do Hazari sprzeciwiały się jej podbojom. Poza Chinami na liście obrońców Libii byli Dania, Włochy, Holandia, Federacja Rosyjska, Indonezja, Słowacja, Szwecja, Norwegia, Ekwador, Węgry, RPA, Filipiny, Chile, Singapur, Niemcy, Australia, Litwa, Angola, Nigeria, Kongo, Burundi, Zambia, Ruanda, Burkina Faso, Senegal, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zimbabwe. Łatwo zauważyć, że kilka krajów z tej listy wkrótce potem wykonało polityczne piruety i salta o 180 stopni, i wysłało bomby na głowę Kaddafiego. Z ważniejszych – Włochy, Hiszpania, Niemcy, Norwegia, Dania. Wszystkie pod sztandarami NATO. Denis Sout stwierdza w związku z tym, "Cytat. tak więc, jeśli usłyszysz, że twój kraj otrzyma wkrótce nagrodę ONZ w dziedzinie praw człowieka, bądź ostrożny, bo zostaniesz wkrótce zbombardowany. To prawda, gorzka i szydercza. Oto kilka wybranych fragmentów z raportu. Łza się kręci w oku. Libia to obywatelski raj na ziemi. Zanim pogrążymy się w lekturze, musimy zapytać retorycznie, komu mamy wierzyć? Czy mamy wierzyć raportowi z 4 stycznia 2011 roku, czy najeźdźcom? Autor tej demaskatorskiej analizy pisał, cytat, Pracowałem kiedyś w Międzynarodowym Biurze Uniwersytetu i nauczyłem się, że ONZ pomimo swoich wad jest zdolna do wykonania bardzo dobrej roboty. Jednak wedle mojej opinii powinna zostać utworzona nowa Międzynarodowa ONZ z siedzibą w Libii. Autor powinien był dodać, że ONZ swoje, a władcy globu swoje. Kiedy ONZ sposobiła chwalebny raport, NATO i USA już ładowały bomby i rakiety do samolotów. Nic tak nie kompromituje fasadowości tej międzynarodowej marionetki – Organizacji Narodów Stanów Zjednoczonych – jak kontrast między bombami i pochwałami. A teraz fragmenty z raportu. Punkt drugi. 21 czerwca 2010 roku Rada Praw Człowieka wybrała następującą grupę sprawozdawców, by umożliwić ocenę libijskiej, arabskiej, dżamahiri, Argentynę, Norwegię, Norwegię, która przyłączyła się następnie do bombardowań, i Senegal. Podsumowanie z przebiegu procesu analizy. Punkt piąty tego raportu. Podczas interaktywnego dialogu oświadczenia złożyło 46 delegacji, Część delegacji pochwaliła libijską, arabską Jamahirię za przygotowanie i prezentację swojego krajowego raportu, odnotowując obszerny proces konsultacji z zainteresowanymi stronami na etapie przygotowawczym. Kilka delegacji odnotowało również z uznaniem zaangażowanie kraju w promocję praw człowieka na miejscu. Punkt siódmy tego raportu. Delegacja odnotowała, że narodowy raport został przygotowany w przejrzysty i konsultacyjny sposób. Ustanowiony został Narodowy Komitet z uczestnictwem reprezentantów ze wszystkich stosownych sektorów. Przeprowadzono również konsultacje z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i stosownymi stronami. Punkt 8. Libijska Arabska Jamahiria wierzyła że promocja i ochrona praw człowieka była jednym z najważniejszych czynników postępu i rozwoju ludności. Pierwsza deklaracja Wielkiej Rewolucji Alfa-Tech w 1969 roku nawoływała do równości i braku dyskryminacji, a w 1977 zadeklarowana została władza ludu. W 1988 roku Libijska, arabska Dżamahiria wydała wielki, zielony dokument odnośnie praw człowieka, który stwierdzał, że wszystkie istoty ludzkie urodziły się wolne i równe, bez różnicy pomiędzy mężczyznami i kobietami. W 1991 roku przyjęto ustawę nr 20 odnośnie wzmocnienia wolności. Libijska, arabska Dżamahiria była stroną większości traktatów praw człowieka, jak również protokołów i te instrumenty miały pierwszeństwo przed przepisami krajowymi i mogły być bezpośrednio stosowane przez sądy, które zostały ratyfikowane. Punkt 9. 30 czerwca 2010 roku libijska-arabska Dżamahiria zaprosiła również Amnesty International, by zobaczyła na własne oczy że libijska-arabska Dżamahiria nigdy z użyciem przemocy nie wysiedlała czy nie dyskryminowała żadnego z członków plemiona Taubołu. Punkt 10. Delegacja zwróciła uwagę, że wszystkie prawa i wolności zawarte były w spójnych, skonsolidowanych ramach prawnych. Gwarancje prawne tworzyły podstawę dla ochrony podstawowych praw ludności. Dalej. Nad użyciami, które mogły wyniknąć zajmowało się sądownictwo, a sprawcy byli stawiani przed wymiarem sprawiedliwości. Sądownictwo zabezpieczyło prawa jednostek i było wspomagane przez inne ciała, z których najważniejsze to biuro publicznego prokuratora. Narodowa Komisja Praw Człowieka z mandatem wzorowanym na zasadach paryskich została także ustanowiona w 2007 roku. Wspomniane wyżej ciała były uzupełniane przez nowo utworzone mechanizmy, takie jak Organizacja Społeczeństwa Obywatelskiego, ustanowione na mocy Prawa nr 19 z 2001 roku. Punkt 11. W libijskiej, arabskiej Dżamahiri zagwarantowana była ochrona praw człowieka. Dotyczyło to nie tylko praw politycznych, lecz również praw ekonomicznych, społecznych i kulturalnych. Libijska-arabska dżamahiriya odnosiła się do swoich pionierskich doświadczeń na polu dystrybucji bogactwa i praw pracowniczych. Punkt dwunasty. Delegacja wskazała, że kobiety były wysoce poważane w libijskiej-arabskiej dżamahirii, a ich prawa były zagwarantowane przez wszystkie ustawy i prawodawstwo dyskryminacyjne prawa zostały anulowane. Libijskie kobiety zajmowały prominentne stanowiska w sektorze publicznym, systemie sądowniczym, biurze publicznego prokuratora, policji i wojsku. Libijskie prawodawstwo gwarantowało także dzieciom ich prawa i zapewniało specjalną opiekę dzieciom o specjalnych potrzebach, starszym i osobom niepełnosprawnym. Punkt 14. Libijska-arabska dżamahiria wierzyła, że edukacja w zakresie praw człowieka była obowiązkiem, który powinien zostać wypełniony w systemie szkolnym i rodzinnym oraz poprzez odpowiednie organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Punkt Libijska-arabska dżamahiria zwróciła uwagę, że prawa gwarantują wolność słowa poprzez zasady wyznawane w Wielkim Zielonym Dokumencie artykuł 5 promował prawo do wypowiadania się dla każdej osoby. To prawo było czczone w Kodeksie Promocji Wolności, który w swoim artykule 8 stwierdzał, że każdy obywatel ma prawo do otwartego wyrażania własnej opinii i pomysłów na kongresach ludowych i we wszystkich mediach masowego przekazu. Nie kwestionuje się korzystania z tego prawa przez żadnego obywatela, chyba że zostało ono nadużyte w sposób, który szkodzi władzy ludu lub jest użyte dla osobistej korzyści oraz zabrania się wspierania pomysłów i poglądów w sposób nielegalny lub dążenia do szerzenia ich drogą przemocy, kuszenia lub terroryzmu. Dodatkowo było to podstawowe prawo, z którym wszystkie sprzeczne lub kolidujące przepisy powinny być zgodne i należało w nich wprowadzić stosowne poprawki. W kontekście z powodu wypowiedzi każdy obywatel, mężczyzna czy kobieta, który ukończył 18 lat był uprawniony do członkostwa w podstawowym kongresie ludowym i na mocy tego członkostwa miał prawo do wyrażania jego opinii na jakikolwiek temat. Dalej, wobec rozwoju sieci informacyjnych restrykcje nałożone na wolność słowa stały się kwestią przestarzałą i taka wolność mogła być udaremniona. Jeśli chodzi o anulowanie przepisów ograniczających swobodę wypowiedzi, libijska, arabska dżamahiria wykazała, że takie ustawy nie istnieją i że libijskie podstawowe prawo jednoznacznie mówi o wolności słowa. Punkt 17. Wolność wyznania była również zagwarantowana. Zgodnie z podstawowymi prawami i zielonym dokumentem, które zastrzegały, że religia jest prywatną, duchową i indywidualną wartością i ustanowiły bezpośredni związek z Twórcą, w nawiasie Bogiem. Punkt 18. Odnośnie środków powziętych w celu zapobieżenia torturom i złemu traktowaniu w ośrodkach zatrzymań czy więzieniach, libijska, arabska Żamahiria wykazała, że praktyki tortur i znęcania się zostały zabronione w artykule 434 Kodeksu Karnego, który stwierdza, że urzędnicy publiczni, którzy nakazali torturowanie osoby lub sami dopuścili się tortur, są skazani na 3 do 10 lat więzienia. Artykuł 17 aktu promocji wolności zastrzega, iż społeczeństwo zabroniło kar uwłaczających godności człowieka i powodujących fizyczną krzywdę czy cielesne obrażenia. Prawodawstwo zajęło się odpowiednio tą kwestią, zatem nowe środki nie były w tej sytuacji potrzebne. Punkt 19 tegoż raportu. Poszkodowani mogli złożyć skargę do prokuratora generalnego. Biuro Prokuratora Publicznego okresowo przeprowadzało inspekcję ośrodków policyjnych i więziennych w czasie niezaplanowanych wizyt. Od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku prokurator miał do czynienia z siedmioma sprawami dotyczącymi tortur i 66 sprawami dotyczącymi wstrzymania uwolnienia. To pokazało, że były to indywidualne przypadki i że ta kwestia nie stanowiła zjawiska krajowego. Punkt 22. Odnośnie pytania o obecność niezależnych narodowych instytucji praw człowieka zostały ustanowione liczne organizacje praw człowieka na mocy aktu nr 19 łamane na 2001 włącznie z najbardziej znaczącymi Fundacją Walta Simo, Kadafi International Haiti oraz Fundacją Rozwoju. Punkt 25 W odniesieniu do uwolnienia wszystkich politycznych więźniów ci, którzy porzucili stosowanie działań terrorystycznych, zostali uwolnieni. Punkt 28. Odnośnie kroków podjętych w celu wprowadzania rekomendacji komisji z 2009 roku dotyczących eliminacji dyskryminacji kobiet, libijska-arabska dżimahiria miała dostarczyć odpowiedzi na obserwacje w okresowym raporcie mającym ukazać się w 2014 roku. Niektóre kroki zostały już podjęte, jak ustanowienie połączonego komitetu, włączając Sekretariat Spraw Kobiet Generalnego Kongresu Ludowego, Radę Planowania Narodowego i Generalny Ludowy Komitet do Spraw Społecznych w celu rozwoju roboczej strategii dla promocji politycznego, ekonomicznego i społecznego wzmacniania kobiet. Osiągnięto porozumienie pomiędzy przedstawicielami programu rozwoju ONZ w libijskiej, arabskiej Jamahiri, a Sekretariatem Spraw Kobiet z perspektywą współpracy z Krajową Grupą ONZ. Punkt trzeci. Co do inicjatywy dystrybucji bogactwa wśród rodzin o niskim dochodzie, programy te były powiązane z dystrybucją pieniędzy poprzez inwestycje dla każdej rodziny w potrzebie. Przez ostatnie 4 lata z programu skorzystało 229 595 rodzin. Punkt 54. Odnośnie usług dla osób ze specjalnymi potrzebami, libijska-arabska dżamahiria wykazała, że takie osoby otrzymały comiesięczny zasiłek i były zwolnione ze wszystkich opłat i podatków, włączając elektryczność, wodę i transport. Miały one również domy i jednostki mieszkaniowe, medyczne zaopatrzenie, specjalnie zaprojektowane dla nich pojazdy oraz opłaconą pomoc domową i domowe usługi. Punkt 55. Delegacja zapewniła ponownie, że system sądowniczy w libijskiej, arabskiej Dżamaharii był niezależny. Swoją drogą, Ciekawe w skutkach byłoby porównanie libijskiego systemu sądowniczego z systemem sądowniczym w tusko-pruskiej Polsce, zwłaszcza w kontekście zbrodni smoleńskiej. Koniec rozdziału czwartego. Rozdział piąty jest zatytułowany Protokoły Mędrców Syjonu numer 2, 3, 4.